Poczet królów i książąt polskich pod redakcją naukową Andrzeja Garlickiego. Taśma 11, ścieżka pierwsza. W 1276 roku doszło do załamania. Austria, Styria, Karyntia i Kraina zostały utracone, a dwa pierwsze księstwa, nadane przez Rudolfa Wlenno-Synom, stworzyły fundament przyszłej potęgi Habsburgów. Przygotowując się do następnego decydującego starcia, Rudolf starał się oderwać od króla czeskiego jego sprzymierzeńców. Między innymi zdając sobie sprawę z niechęci ambitnego Henryka Wrocławskiego do przeciągającej się coraz bardziej dotkliwej opieki przemysła otokara, zaproponował mu stanowisko księcia Rzeszy, sojusz i spełnienie wszelkich jego postulatów. Klęski przemysła otokara nie tylko w Henryku obudziły chęć wyzwolenia się spod hegemonii czeskiej. Podobne uczucia żywił jego stryj z Legnicy, Bolesław Rogatka. Skutki tego miał jednak odczuć sam Henryk. 18 lutego 1277 roku książę wrocławski został porwany ze swego dworu w Jelczu pod Wrocławiem przez ludzi Rogatki i uwięziony we Wleniu. Strach przed potęgą czeskiego opiekuna, który dotychczas hamował zachłanność Rogatki wobec dziedzictwa wrocławskiego bratanka, Znikł obecnie wskutek kłopotów przemysła otokara. Król czeski nie mógł osobiście interweniować wobec stałego zagrożenia przez Habsburga. Zorganizowana przezeń wyprawa Henryka Głogowskiego i przemysła wielkopolskiego na Legnicę zakończyła się sromotną klęską pod stolcem. Przyszło przyjąć propozycję rokowań i zgodzić się na ustępstwa terytorialne. Szósta część całego terytorium Henrykowego ze Strzegomiem i Bogatą Środą została przekazana rogatce za cenę uwolnienia młodzieńca co nastąpiło 22 lipca 1277 roku Henryk nie był rad z takiego dysponowania jego posiadłościami przez czeskiego opiekuna wyraziło się to również w jego postawie wobec generalnej rozprawy przemysła otokara z Rudolfem być może znalazły się pod suchymi krutami wśród licznych polskich oddziałów także posiłki wrocławskie ale Henryka z nimi nie było. Dopiero na wieść o śmierci króla czeskiego na polu bitwy 25 sierpnia 1278 roku Henryk ruszył z wojskiem ku Pradze, aby zażądać regencji w Czechach i opieki nad małoletnim Wacławem II. Tu ubiegł go jednak Otton Brandenburski. Henryk otrzymał jako odszkodowanie od króla Rudolfa ziemię kłodzką w dożywocie. Dalszy rozwój wypadków jest tajemniczy, Między Rudolfem a Henrykiem toczyły się w marcu 1280 roku rokowania zakończone złożeniem przez księcia wrocławskiego w Wiedniu hołdu władcy Niemiec. Mimo, iż niektórzy historycy polscy skłonni są zaprzeczać prawdziwości wzmianek źródłowych o hołdzie, jest on chyba autentycznym faktem. Niebezpieczny to fakt dla Polski i Śląska, mimo iż nie miał poważniejszych następstw. Po raz pierwszy jedno z księstw polskich, działając samodzielnie, odrywało się pod względem prawno-państwowym od całości Regnum Polonię i wchodziło w zależność od obcych czynników politycznych. Znajdą się niebawem naśladowcy. W latach 1284 85 osiem śląskich klasztorów franciszkańskich oderwało się od polskiej, właściwie czesko-polskiej prowincji i przyłączyło do Saskiej. Na miejsce Szymona Galika, który po uwolnieniu Henryka nie odzyskał już dawnych wpływów, Pierwsze miejsce wśród doradców Henryka zajął Niemiec Bernard z Kamieńca, prepozyt miśnieński, od roku 1280 kanclerz księstwa. Z jego wpływem na ambitnego księcia wiąże się być może plan osiągnięcia korony królewskiej w ramach Rzeszy. Hołd wiedeński otwierał tę drogę. O koronie polskiej wspomina wprost umowa Henryka z jego nowym teściem Władysławem Opolskim, w której książę opolski obiecał wspierać Henryka w staraniach o koronę, pod warunkiem, że ukoronowana zostanie również jego żona, nieznanego imienia córka Władysława. Sądzę, że szło tu właśnie o koronę z łaski Rudolfa, analogiczną do tej, jaką cieszyli się królowie czescy. Sojusz z Rudolfem przyniósł jednak Henrykowi nowe kłopoty w Czechach. Konflikt z Brandenburczykami, zaś do koronacji nie dochodziło. Wydaje się oczywiste, że byłaby ona możliwa dopiero po ewentualnym opanowaniu przez Henryka Krakowa, ogólnie uznanego ośrodka Polski, gdzie zresztą przechowywana była stara korona królewska Bolesława Szczodrego. Książę Henryk nie chciał bowiem, jak sugeruje Erich Rand, zostać władcą nieokreślonego dużego konglomeratu księstw w ramach Rzeszy. Mimo niemieckich wpływów kulturowych i otoczenia niemieckich doradców, pozostał Piastem i miał przed sobą piastowski cel – Królestwo Polskie. Według popularnych w związku z kanonizacją świętego Stanisława legend – Korona uzyskana przez piastów od papieża została utracona wskutek zbrodni na osobie biskupa. Może dlatego sięgnął Henryk do innego źródła, z którego otrzymali koronę królowie czescy. Może zresztą nawiązał tu do wcześniejszych starań pradziada Henryka Brodatego. Z właściwą sobie niecierpliwością przystąpił też do budowania własnego obozu politycznego w Polsce. Wiedział, że starania o koronę muszą się opierać na realnej sile, Zawarł trwały sojusz z miastami, którym nie szczędził przywilejów Sam Wrocław otrzymał ich od Henryka XVII W tym pierwsze w środkowej Europie prawo składu Organizował osadnictwo, rozpoczął akcję rewindykacji bezprawnie jego zdaniem Przez biskupów zajętych ziem książęcych I w ten sposób zagarnął około siedemdziesięciu wsi Sięgnął też do metod, które dzięki stryjowi odczuł niedawno na własnej skórze w lutym 1281 roku wezwał na zjazd w baryczy sąsiadów Przemysła II Wielkopolskiego, Henryka Legnickiego, syna i następca Rogatki, oraz Henryka Głogowskiego. Uwięził ich i zmusił do ustępstw. Przemysł musiał mu odstąpić ziemię wieluńską, ważną strategicznie dla walki o Kraków. Dwaj Henrykowie zobowiązali się natomiast do służby wojennej z trzydziestu kopiami rycerstwa na każde wezwanie co stawiało ich w pozycji lenników księcia wrocławskiego. Ponieważ w analogicznej sytuacji znaleźli się rychło książęta Żagański i Ścinawski, można mówić o pełnej hegemonii Henryka Probusa na Śląsku. Gwałtowność postępowania Henryka, nieobliczalne niekiedy posunięcia, nie służyły jednak jego ostatecznemu celowi. Sojusz z Władysławem Opolskim, stanowiący jeden z głównych filarów jego polityki zjednoczeniowej, Został zniweczony po śmierci tego księcia wskutek wypędzenia przez Henryka swej opolskiej żony, co synowie Władysława uznali za wielką ujmę całego języka polskiego. Zwłaszcza, że następczynią wygnanej miała być Mechtylda, margrabianka brandenburska. Książęta Górnośląscy, którzy niebawem staną się lennikami króla czeskiego, w swym piśmie propagandowym przeciw Henrykowi uznali za stosowne odwołać się do opinii publicznej, coraz ostrzej widzącej wspólnotę interesów ludzi mówiących po polsku, zagrożonych przez obcych i tych, którzy obcym sprzyjają. Podobnie jak i w innych dzielnicach Kujawy, Wielkopolska i podobnie jak w Czechach, coraz bardziej obawiano się na Śląsku rosnącej przewagi gospodarczej i politycznej imigrantów niemieckich. Henryk Probus reprezentował stary punkt widzenia – Cenił swych niemieckich doradców, popierał niemieckich mieszczan, traktując ich jako doskonałych współpracowników w budowie swej potęgi, swego państwa, przyszłego, odrodzonego Królestwa Polskiego. Trudno go uważać za Niemca, choć już może językiem niemieckim władał lepiej niż polskim. Był Piastem i utrzymanie piastowskiego dziedzictwa leżało mu przede wszystkim na sercu. Tkwił w polskiej tradycji historyczno-politycznej, on to zapewne był zleceniodawcą autora powstającej w tym czasie w Lubiążu Kroniki Polskiej. Nie doceniał jednak narastających konfliktów narodowych, powstających codziennie na skrzyżowaniu sprzecznych interesów, puszących się niemieckich noworyszów i spychanych przez nich w cień potomków polskich rodów możnowładczych. Polskich kanoników i biskupów i niemieckich duchownych napływających wraz z kolonistami. Język zaczął gwałtownie urastać do kryterium podziału biegnącego w poprzek granic dzielnicowych, a zarazem stał się łącznikiem wszystkich jego obrońców w skali ponaddzielnicowej i niezwykle ważnym dla akcji zjednoczeniowej czynnikiem integracyjnym. Nie zrozumiał tego początkowo Henryk, ale zrozumieli jego kościelni przeciwnicy, gdy doszło do wybuchu konfliktu przybierającego rozmiary nieomal wojny domowej. Narastający ponownie od 1282 roku spór Henryka z biskupem Tomaszem II o wsie założone przez biskupów w Puszczy Granicznej, uważanej przez księcia za swą własność, zaostrzył się w dwa lata później. Książę został wyklęty, ale nie uległ. Okazało się bowiem, że biskup nie może liczyć na Śląsku na pełne poparcie kleru. Franciszkanie, Premon stratensi, cystersi poparli księcia, podobnie jak inni piastowie śląscy, poza wrogimi mu górnośląskimi, i większość rycerstwa, a zwłaszcza miasta. We Wrocławiu prześladowano nawet zwolenników biskupa. Henryk uczynił ze sporu bezwzględną walkę o suwerenność władcy wobec czynników kościelnych. Szło już nie tylko o bezprawnie zawłaszczone terytoria książęce, ale także o prawa księcia do władzy zwierzchniej nad ludnością dobr biskupich, z których biskup chciał sobie zbudować niezależne państewko oraz o prawo do sądzenia i karania duchownych przez sądy książęce skonfiskował biskupią Nysę i Otmuchów wygnał zwolenników biskupa ze swego księstwa i zabronił w nim stosować zarządzenia biskupie Tomasz schronił się w Bożu na dworze wrogich probusowi książąt Mieszka i Przemka ale jednocześnie echa konfliktu zaczęły zataczać coraz szersze kręgi Ogólnopolski synod w Łęczycy, któremu przewodniczył arcybiskup Jakub Świnka, poparł stanowisko biskupa, z styczeń 1285. Uczestnicy synodu, w szczególności Jakub Świnka, nie tylko potępili Henryka, ale uznali wystąpienia antykościelne na Śląsku za wyraz agresji elementu niemieckiego przeciw Polakom. W szczególności potępiono stanowisko franciszkanów śląskich, którzy chcą zrobić z Polski saksonię, Prowadzono zarządzenia zabezpieczające prawa języka polskiego w kościele i szkole. Spór zaostrzał się coraz bardziej, przybierając na Śląsku często charakter konfliktu narodowego. Duchowieństwo śląskie podzieliło się w zasadzie zgodnie z podziałem językowym, choć nie znaczy to, aby w otoczeniu Henryka nie było duchownych polskich, jak na przykład prepozyt kapituły wrocławskiej z Brosław, pozbawiony za to przez biskupa swego urzędu. Dalsze przekształcenie konfliktu w spór językowo-narodowy przyniosłoby ruinę wszystkim planom Henryka. Zacietrzewiony biskup Tomasz usiłował zorganizować się na księcia krucjatę. Henryk obległ biskupa w Raciborzu w 1287 roku. Wtedy doszło do zwrotu w sytuacji. Zwrot ten wiązany jest przez licznych historyków polskich z zabiegami arcybiskupa Jakuba, który miał wpłynąć mitygująco na obie strony. Henryk Probus zrozumiał, że bez poparcia kościoła polskiego nigdy nie zdoła osiągnąć polskiej korony. Być może zdał sobie również sprawę z dalszych konsekwencji rosnących powiązań niemieckiego kleru śląskiego z Rzeszą. Książę zwolnił skonfiskowane dobra biskupie i dokonał dalszych ustępstw na rzecz kościoła, co niektórzy historycy odczytują jako katastrofę jego polityki wewnętrznej konsolidacji księstwa. W zamian za to stworzono mu jednak nowe perspektywy w dążeniach do korony. Nie miała to być jednak korona z łaski Rudolfa Habsburga. W 1288 roku zmarł książę krakowski Leszek Czarny i Henryk natychmiast wystąpił jako następca. Kasztelan krakowski sułko z Niedźwiedzia wydał mu wawel, a rzeźnicy krakowscy otworzyli bramy miasta. Jest wysoce prawdopodobne, że stało się to dzięki zawartemu w końcu 1287 roku, może za pośrednictwem arcybiskupa Jakuba, porozumieniu o sukcesji między Leszkiem a Henrykiem, choć tezę Oswalda Balcera o powstaniu Wielkiej Koalicji Czterech Książąt Jednoczycieli Leszka Probusa, Przemysła II i Henryka Głogowskiego należy po krytyce Jana Baszkiewicza uznać za sztuczną konstrukcję. Przeciwko Henrykowi wystąpiły w Małopolsce liczne czynniki. Biskup krakowski Paweł z Przemankowa, znaczna część rycerstwa, Bolesław Książę Płocki, Władysław Łokietek, brat zmarłego Leszka, któremu udało się opanować domierz, wreszcie Lew Książę Halicki. Łokietek zdołał 26 lutego 1289 roku pobić wojska śląskie pod Siewierzem i chwilowo opanować Kraków. Henryk był popierany solidarnie przez książąt śląskich. Najbliższego mu Henryka Głogowskiego, jego brata Przemka Ścinawskiego, który zginął pod Siewierzem, Henryka Legnickiego, a nawet jednego z braci pierwszej żony Bolka Opolskiego, który wbrew stanowisku rodziny znalazł się u boku probusa, a pod Siewierzem ranny dostał się do niewoli Łokietka. Popierały Henryka miasta z Wrocławiem i Krakowem na czele. W czasie swych krótkich rządów krakowskich Henryk zdążył nadać przywilej lokacyjny Wieliczce. Układ o dziedziczeniu z przemysłem II Wielkopolskim stwarzał Henrykowi szersze zaplecze polityczne. Tymczasem horyzont polityczny się zaciemniał. Wacław II Czeski wystąpił z własnymi pretensjami do Krakowa, a hołd złożony mu w styczniu 1289 roku przez Kazimierza Bytomskiego, jednego z braci nieszczęsnej pierwszej żony Henryka, nie pozostawiał wątpliwości co do zamiarów króla czeskiego wobec aktualnego władcy Wawelu W sierpniu Wacław ściągnął do opawy Henryka Legnickiego i jego brata Bolka starając się ich zjednać nadaniami lennymi w czeskich Sudetach nie wiadomo z jakim skutkiem Kronika o Tokara, której wiadomości odrzucane są przez Ranta i część innych historyków niemieckich podaje, że Henryk czytał w Krakowie żywot Świętego Stanisława i pod jego wpływem zdecydował się na starania o koronę u papieża. Chodzi tu o tak zwany żywot większy, w którym zawarte jest proroctwo o zrośnięciu się rozbitego na dzielnicę Królestwa Polskiego, w ten sam sposób, w jaki cudownie się zrosły rozsiekane członki męczennika. W tym momencie Bóg powoła swego wybrańca, który włoży na swe skronie koronę przechowywaną w skarbcu katedry wawelskiej. Jeśli nawet Henryk nie czytał osobiście tej legendy, to musiał ją znać ze słyszenia, jak znał ją od Nie trudno było mu dojść do przekonania, że to on jest wybrańcem Bożym, o którym mówi legenda, zwłaszcza skoro zgodził się z tym arcybiskup. Wobec tego wysłał, jak pisze Otokar, poselstwo do papieża z prośbą o przywrócenie królestwa w Krakowie. Otokar powiązał także z tym momentem starania o koronę u Rudolfa. Tutaj jednak pomieszał sprawy wcześniejsze z ostatnimi miesiącami życia Henryka. Probus nie doczekał bowiem przywdziania korony. Po krótkiej chorobie zmarł 24 czerwca 1290 roku we Wrocławiu, nie bez podejrzeń o otrucie. W ostatnich chwilach życia pragnął zapewnić kontynuację swego dzieła i ułatwić zjednoczenie Polski. Zapisał księstwo wrocławskie Henrykowi Głogowskiemu, a Kraków Przemysłowi II. Ten ostatni miał zostać królem i zostawić po sobie dziedzictwo pierwszemu. Ziemię kłodzką zwrócił probu z Wacławowi, aby zlikwidować możliwy pretekst do jego interwencji w sprawy śląskie. Biskupowi Wrocławskiemu w wielkim przywileju oddawał pełnię praw książęcych w ziemi nysko aby zapewnić pomoc kościoła w realizacji swego testamentu politycznego. Ironia dziejowa chciała, że z wszystkich jego legatów ten jeden tylko został zrealizowany. Przemysł drugi został wygnany z Krakowa, Henryk Głogowski z Wrocławia. Oba jednak kontynuowali wytkniętą przez probusa drogę i przemysł zdołał dobić się korony. Po probusie zaś został wspaniały nagrobek, na którym koronowany biały orzeł obok czarnego orła śląskiego jest świadectwem ambicji i dróg rozwoju duchowego piasta Minezengera, wskrzesiciela myśli o zjednoczeniu Polski. Benedykt Zientara, Przemysł drugi. Roku pańskiego 1273 szlachetny panicz Przemysł, syn zmarłego księcia Przemysła, wkroczył do Sławii, to jest Pomorza Zachodniego, ziemi księcia Barnima, aby zobaczyć pannę, córkę pewnego księcia imieniem Henryka z Wyszomierza, to jest Wismaru, w obodrzyckiej Jongi Myklemburgii. Zrodzono z córki księcia Barnima i dlatego ten książę trzymał ją u siebie, ponieważ była mu bliska. A gdy ją ujrzał, spodobała mu się jej osoba. I tam, że w kraju wspomnianego księcia Barnima w mieście Szczecinie pojął ją za swą żonę. A stało się to, gdy skończył szesnasty rok życia. Tymi słowami wielkopolskiego rocznikarza w różowych barwach miłości zaczyna się historia należąca do najbardziej ponurych w dziejach piastowskiej dynastii. Bohaterką jej jest nieszczęsna Ludgarda, która mimo obcego pochodzenia doczekała się popularności wśród wielkopolskiego ludu wstrząśniętego jej tragicznym losem. Ale wróćmy do chronologicznego przebiegu wydarzeń. Przemysł II, syn księcia Poznańskiego Przemysła I, tego który lokował Poznań i zbudował w nim zamek, oraz Elżbiety, córki Henryka Pobożnego-Wrocławskiego, urodził się 14 października 1257 roku, w kilka miesięcy po śmierci ojca. Opiekę nad nim objął stryj, książe kaliski Bolesław Pobożny, który w ten sposób rozciągnął władzę nad całą Wielkopolską. Młody książe-pogrobowiec cieszył się wielką sympatią społeczeństwa, czego dowodem są pełne dumy wzmianki rocznikarskie o jego młodzieńczych czynach. Stryj Bolesław, należący niewątpliwie do najwybitniejszych piastów swego pokolenia, troskliwie wprowadzał go na polityki, przygotowując do objęcia w przyszłości niemałego dziedzictwa. Sam nie miał syna, którym była Wielkopolska w przeciwieństwie do rozdrobnionych Kujaw i Śląska, stanowiąca jednolitą całość. Głównym zadaniem politycznym książąt tej dzielnicy była obrona przed rosnącą agresją brandenburskich Askańczyków. Po okresie niepowodzeń i strat za przemysłowego ojca, Bolesław Pobożny potrafił powstrzymać napór wroga, a nawet zadać mu dotkliwe straty. Nawiązał przymierze z księciem gdańskim Mściwojem, Mszczujem, który również, i to w jeszcze większym stopniu, narażony był na niebezpieczeństwo ze strony prących ku Bałtykowi Brandenburczyków. W roku 1272 Bolesław oswobodził opanowany przez nich Gdańsk. Sojusz Wielkopolsko-Pomorski miał być tamą na drodze ekspansji niemieckiej na ziemię polskie. Dalszym ogniwem tego sojuszu miało być Pomorze Zachodnie, równie zagrożone agresją brandenburską. Dlatego Bolesław postanowił ożenić bratanka z wnuczką szczecińskiego księcia Barnima, Ludgardą. W tym samym roku, w którym Bolesław odbierał Gdańsk brandenburczykom, przemysł stanął po raz pierwszy sam na czele wojska. Był dowódcą zapewne tylko nominalnym wyprawy, jaką podjęli wojewoda poznański Przedpełk i kasztelan kaliski Janko na znajdujące się w rękach Brandenburczyków Dresdenko. Wyprawa, która po drodze spaliła strzelce krajeńskie i wymordowała ich brandenburską załogę, dopięła celu i odzyskała ważny strategicznie zamek w Dresdenku, strzegący Doliny Noteci. Triumfy polityczne nie przychodziły łatwo Bolesławowi Pobożnemu. Zdradził go Mszczuj Gdański, a i Barnim Szczeciński zawarł odrębny pokój z Brandenburgią. W 1274 roku Brandenburgczycy spalili Poznań. Ambitny bratanek nie chciał czekać na dziedzictwo. Skupiwszy wokół siebie stronictwo można władcze, zbuntował się i korzystając z trudności stryja, wymógł na nim oddanie dzielnicy ojcowskiej z Poznaniem. Zamiast pomagać stryjowi w obronie znowu zagrożonych kresów zachodnich, wplątał się w walki między książętami śląskimi, osłabiając w ten sposób akcję antybrandenburską. Mimo to Bolesław Pobożny zakończył panowanie wielkim sukcesem. W roku 1278 dotarł w swej ofensywie aż po Sołdzin, Myślibórz, a po drodze odebrał zamek w Santoku, klucz Królestwa Polskiego, utracony jeszcze w 1265 roku. W kwietniu roku 1279 zmarł pozostawiając swą dzielnicę przemysłowi, który w ten sposób połączył znowu wszystkie ziemie wielkopolski. Samodzielna działalność polityczna przemysła nie była imponująca. Uwikłany w zatargi książąt śląskich, zadarł z najpotężniejszym z nich wrocławskim Henrykiem Probusem. Ówcześni piastowie nie przebierali w środkach działania. Do ulubionych metod należało organizowanie rozmów politycznych z przeciwnikami. W ich trakcie przeciwnik zostawał osaczony, uwięziony w lochu lub nawet w żelaznej klatce i zmuszony po krótkim lub dłuższym oporze do odstąpienia spornego terytorium, zapłacenia okupu, uznania, zwierzchności i temu podobnych. Metody takie zapoczątkował Konrad I Mazowiecki w końcu lat dwudziestych XIII wieku. Z upodobaniem stosował je stryj Henryka Probusa, a wuj Przemysła II, Bolesław Rogatka, książe Legnicki. Ale i sam Henryk Probus, potraktowany w ten sposób przez stryja, przejął ten system. Między innymi w roku 1281 uwięził bohatera niniejszego szkicu i wymusił odeń ziemię wieluńską. Walki książąt przeciągały się w latach następnych, wyczerpując siły obu stron potrzebne do ważniejszych zadań. Tymczasem dobiegła tragicznego końca historia Ludgardy. W grudniu 1283 roku zmarła ona w tajemniczych okolicznościach. Mimo oficjalnej żałoby księcia i okazałego pogrzebu, wiedziano powszechnie, że księżna została uduszona na rozkaz męża. Bezpłodność Ludgardy napawała bowiem Przemysła obawą, że nie zostawi dziedzica tronu. Jednak jak pisał długoż, ani książęca powaga ani ogłoszony zakaz nie potrafiły usunąć z ust i serc ludzkich oceny jego występku. Piętnastowieczny kronikarz przytacza śpiewane za jego czasów po polsku ułożone za dopuszczeniem Bożym niezgrabnie przez wieśniaków pieśni ludowe, według których Ludgarda, kiedy przeczuła, iż mąż przeznaczył ją na śmierć, ze łzami w oczach błagała go, by nie pozwalał odbierać życia żonie i niewinnej kobiecie, ale pomny na cześć dla Boga i honor, zarówno małżeński, jak i książęcy, pozwolił ją odprowadzić choćby w jednej koszuli do ojcowskiego domu, a zniesie spokojnie każdy, nawet nędzny los, byleby ją tylko pozostawiono przy życiu. Przez to suche streszczenie przebija głębokie wrażenie, jakie tragedia Ludgardy, nieistniejąca we współczesnych oficjalnych źródłach, zrobiła na poddanych księcia Przemysła. Zbrodnia Przemysła dokonana została niemal w tym samym czasie, kiedy na metropolitalną stolicę kościelną w Gnieźnie wstępował nowy arcybiskup Jakub Świnka, polityk wielkiego formatu. Brak nam informacji, jak arcybiskup odniósł się do czynu księcia. Nie znamy treści ich rozmów. Wiemy jednak, że żadne cenzury kościelne nie spadły na żonobójcę. Kościół wziął go wyraźnie w obronę. Jakub Świnka był politykiem, nie moralistą. Zbrodnia przemysła nie przeszkodziła mu w podjęciu ścisłej współpracy z księciem. Może nawet pomogła arcybiskupowi utrzymywać nadzór nad działalnością władcy, obawiającego się stale podjęcia przez kościół sprawy ludgardy. Gdzieś w tym czasie w polityce przemysła pojawia się zwrot do szerszej koncepcji. Wraca sprawa przymierza antybrandenburskiego połączona z nadarzającą się okazją do objęcia sukcesji na Pomorzu Gdańskim. Wojny z Henrykiem Probusem przekształcają się w przymierze, a wraz z tym coraz wyraźniej rysuje się hołbiony przez Jakuba Świnkę plan odrodzenia Królestwa Polskiego. Dziedzictwo Bolesława nie zostało zaprzepaszczone. Kłótliwe i awanturnicze książątko-dzielnicowe, splamione szeroko komentowaną zbrodnią, wyrasta na odnowiciela królestwa. Trwa dyskusja wśród historyków, czy przemysł sam rozwijał swą świadomość i w trudzie codziennej polityki dorastał do wielkich celów, czy też stał się poręcznym narzędziem wybitniejszej jednostki arcybiskupa Jakuba. Bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie. Nie znamy wypowiedzi przemysła. Współcześni rocznikarze bardzo krótko odnotowywali jego działalność. A w późniejszych kronikach życie jego oplotła legenda wyrosła na blasku przywróconej korony królewskiej, i tragizmie śmierci. Natomiast o Jakubie wiemy, że reprezentował nowy nurt społeczny, grupujący duchownych i rycerzy zaniepokojonych ekspansją imigrantów niemieckich w Polsce, ich rosnącym znaczeniem politycznym i ich interesami sprzecznymi z interesami Polski. Jakub Świnka widział w tej ekspansji odpowiednik politycznej agresji książąt niemieckich, głównie brandenburskich, Askańczyków na ziemię Polski. Jako wielkopolski duchowny obserwował wszak toczące się od dziesięcioleci zmagania Bolesława Pobożnego w obronie granic kraju. W apelu do kardynałów w 1285 roku skarżył się, że tereny graniczne Polski okupowane są przez książąt niemieckich, którzy to książęta podlegają cesarstwu i w ten sposób zajęte przez nich ziemie pograniczne stają się częścią cesarstwa ale i inne nieszczęścia pomnożyły się w kraju przez napływ tego narodu. Świnka ma tu na myśli imigrantów niemieckich w Polsce, albowiem naród polski jest przez nich uciskany, znieważany, nękany wojnami, pozbawiony chwalebnych praw i zwyczajów ojczystych. Jakub Świnka nie ograniczał się w tym liście do wyliczania nieszczęść Polski i Polaków wynikających z niemieckiej ekspansji na różnych polach. Przemawiał do interesowności kurii rzymskiej, podnosząc, że Polska stanowi część ojcowizny Świętego Piotra i przez jej uszczuplenie Rzym ponosi realne, dotkliwe straty. Już z tego cytatu widać, że Polska dla Jakuba Świnki to nie jakaś jedna z dzielnic. Polska w źródłach XIII wieku to przeważnie tylko Wielkopolska, ale całość dawnego Królestwa Polskiego, którego pamięć przetrwała w czytywanych wciąż kronikach i odżyła w legendach, związanych z posiekaniem i cudownym zrośnięciem się członków świętego Stanisława, właśnie niedawno kanonizowanego patrona kraju. Zarówno we wspomnianym liście, jak w uchwałach synodów kościelnych, Jakub występował także w obronie języka polskiego, nakazując w nim nauczać religii i zabrania obejmowania stanowisk w szkołach przez osoby nieznające polskiego. Nie można wątpić, że plan odrodzenia Królestwa Polskiego i uwieńczenia któregoś z piastów Koroną Królewską wcześniej powstał w otoczeniu głowy Kościoła Polskiego. Kłopot był tylko w tym, że liczba kandydatów do Korony w owym czasie co najmniej przekraczała Tuzin. Przemysł jako jeden z najpotężniejszych zajmował jedno z pierwszych miejsc na ich liście i tu tkwi zapewne geneza sojuszu politycznego księcia z arcybiskupem. Stawiając zgodnie ze Stanisławem Zachorowskim, arcybiskupa ponad księciem wśród budowniczych jedności Polski, nie możemy jednak lekceważyć związków, jakie już dawniej łączyły przemysła z tradycjami orientacji północno-zachodniej, reprezentowanymi przez Bolesława Pobożnego i wykonawców jego polityki, którzy teraz skłaniali jego dziedzica do kontynuowania tego kierunku. Poczet królów i książąt polskich Taśma jedenasta, koniec pierwszej ścieżki.